Przeczytamy do naszego rozważania z Listu do Rzymian z pierwszego rozdziału od 6 do 15 wiersza. Wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez dziastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco duchowego daru łaski dla umocnienia was, to znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak i wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zastować Ewangelię i wam w rzymie Jeśli myślimy o Ewangelii, to myślimy na pewno najpierw o tych dwunastu apostołach, ale tu nie możemy zapomnieć o początku, czyli oni to wzięli od Chrystusa, który sam jest tą dobrą nowiną dla tego świata. Ostatecznie Chrystusa posłał Bóg, bo to Bóg najpierw myślał o tym, żeby tego Syna posłać i ludzi ratować. A więc źródłem tej Ewangelii jest sam Bóg. Jest to Ewangelia Boża. On posyła Chrystusa. Chrystus posłał dwunastu. W sali na piętrze, kiedy został zesłany Duch Święty, było już 120 Tego samego dnia nawróciło się trzy tysiące. I tak ci następni nieśli to dalej. I tak Bóg sprawił, że Ewangelia dotarła do Polski, nie mam tu na myśli chrztu polski za mieszka, tylko jakiś inny moment, kiedy ta prawdziwa Ewangelia doszła, ostatecznie doszła i do nas. Czy następni przynieśli Ewangelię do nas? Myśmy także musieli uwierzyć przez kogoś. Ktoś nam to powiedział. A więc znowu jest teraz nasza kolej. To my tym następnym mamy przekazać tę zbawienną wieść. A więc uczestniczymy w tym, co zaczęło się od Boga. I teraz czytamy w wierszu siódmym wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. Tydzień temu Paweł powiedział, że to było więcej niż tylko jeden zbór. I na to może wskazywać Zdanie z ostatniego rozdziału tego listu pisze apostoł, szesnasty rozdział, piąty wiersz. Właściwie trzeci wiersz mówi, pozdrówcie, pryskie chwilę. I piąty wiersz, także zbór, który jest w ich domu. Gdyby tam był tylko jeden zbór, to to zdanie nie miałoby sensu. Gdyby do mnie ktoś napisał list... Pozdrówcie Zbyszka i Krysie i zbór, który jest w ich domu, to jest nonsens. Nawet gdyby taki list otrzymał Ludwik, to też by to nie miało żadnego sensu. Ale wyobraźmy sobie, że, jest, że są dwa zbory w Bieruszowie, na przykład u Roberta i Litki, i wtedy Robert dostaje list i tam jest napisane Pozdrówcie Zbyszka i Krysie i zbór, który jest w ich domu. To się zgadza. Więc widzimy, że były tam co najmniej dwa zbory, i dlatego też jest napisane wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. W ten sposób apostoł podkreśla ten fakt, że chociaż oni są co najmniej w dwóch, może więcej w tych zgromadzeniach, czy miejscach się spotykają, to jednak ten list jest skierowany do wszystkich. I dalej czytamy o trzech takich wzniosłych rzeczach. Po pierwsze umiłowani, po drugie powołani, po trzecie święci. Tak ich apostoł nazywa. Jeśli mówimy o tych, którzy są umiłowani, to przypomina mi się wiersz z Ewangelii Jana, 16 rozdział. Chciałem go przeczytać. 27 wiersz, Jana, 16 rozdział, 27 wiersz, albowiem sam ojciec miłuje Was, dlatego, że Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Faktem jest, że Bóg miłuje świat, czyli wszystkich ludzi. Dodajmy: wszystkich nienawróconych ludzi. On ma taką serdeczne nastawienie do wszystkich. Ale tutaj chodzi o szczególną miłość i to jest ciekawe, że tutaj akurat w oryginale jest nie agape, tylko fileo, czyli taka miłość ludzka miłość, którą można odwzajemnić mąż kocha żonę, żona kocha męża to jest możliwe, żeby to odwzajemniać, natomiast jeśli Bóg nas miłuje, nie jesteśmy w stanie odpłacić Mu tym samym i dlatego tutaj jest napisane ojciec fileo was Dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli. A więc chodzi o to, że Bóg miłuje w szczególny sposób tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, którzy poszli za Nim. A więc dlatego oni są umiłowanymi Boga. Po drugie są powołani. Tu chciałem z drugiego listu do Tesaloniczan jeden wiersz przeczytać, drugi rozdział. drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, trzynasty wiersz. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku uzbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. A więc ci powołani, czyli wybrani od początku ku temu i tutaj trzeba pozostawić to, że Bóg ma prawo być Bogiem i ma prawo wybrać kogo chce i nie jest to w żaden sposób stronnicze ani krzywdzące, ani jednostronne On wcześniej wybrał i doprowadził do nawrócenia Musimy rozumieć to, że ci, którzy uwierzyli, to nie są tylko ci, którzy zostali zaproszeni i przyjęli zaproszenie. Tak może być, że ktoś na przykład jest zaproszony na wesele, dostaje zaproszenie, no i wtedy może jechać lub nie. Podejmuje wybór, jakieś decyzje. Natomiast jeśli chodzi o nasze nawrócenie, to jest coś więcej niż tylko odpowiedź na zaproszenie. My wiemy, to z tej ze Bożego, że gdyby Bóg nas nie przyprowadził do swego Syna, to nikt z nas by nie przyszedł. Gdyby Duch Święty nas nie przekonał, to byśmy się nie przekonali. To oznacza, że On nie tylko powiedział chodźcie i czekajcie przyjdziemy, tylko sam podszedł do nas, wziął i przyprowadził. Dlatego jeśli mówimy, że jesteśmy powołani to musimy wiedzieć, że to dotyczy czegoś więcej niż tylko to, że ktoś nas z daleka zawołał i myśmy przyszli z własnej woli. To by było za mało. My potrzebowaliśmy jego czynnej pomocy, żeby do niego przyjść. I po trzecie, święci. Do tego chciałbym przeczytać najpierw fragment z Ageusza, koroka To jest strona 1006. 1006. Drugi rozdział Ageusza. I, i tutaj prorok mówi tak. Dwunasty wiersz. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc nie. Dalej tego nie czytam, bo chodzi mi konkretnie o ten fragment. Czyli nawet jeśli jakaś rzecz była poświęcona przez fakt złożenia w ofierze i dotknęła się czegoś, to to coś nie staje się święte przez to, że zetknęło się z tą świętą rzeczą. Odwrotny przypadek istnieje. Jeśli coś jest nieczyste i dotknie się czegoś, co jest czyste, to to czyste staje się nieczyste. Ale od czystego, czystym się nie staje. Ale taki niemożliwy cud właśnie dzieje się w związku z Chrystusem. Ci, którzy byli ukąszeni przez węże, spojrzeli na tego węża miedzianego, byli zdrowi. My spojrzeliśmy z wiarą na Chrystusa, jesteśmy zbawieni. A więc jesteśmy nieczyści, zetknęliśmy się z Chrystusem, jesteśmy czyści. Bóg nas takimi widzi. Tak jak mówili z do Koryntian, stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Kiedy patrzymy na siebie, to tego nie widać. Ale Bóg stwierdza, że tak jest. I dlatego list do Rzymian dalej mówi uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Dlaczego? Bo Bóg tak uważa. A więc tutaj jest napisane świętym. To świętym nie oznacza, żeśmy już tyle zrobili, że teraz jesteśmy już święci na podstawie tego, co robimy i mówimy, ale na podstawie tego, że zetknęliśmy się z kimś, kto jest święty. I jego świętość przeszła na nas. To jest naprawdę nadzwyczajne. I to jest prawda Ewangelii, że staliśmy się świętymi w oczach Boga. I w wielu listach apostoł mówi właśnie do świętych i wierzących braci, czy też liście do koryntian mówi powołanym świętym. To jest coś, co dotyczy także nas nawróconych. W momencie nowozrodzenia, odpuszczenia grzechów stajemy się święci dlatego że jesteśmy poświęceni krwią Pana Jezusa bo jesteśmy poświęceni w prawdzie łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska. Łaska to jest niezależna od obiektu obdarzonego łaską, życzliwość Boża. I teraz, jeżeli mówimy o Ewangelii, to to jest właśnie dobra nowina. Gdy mówimy o piekle, o sądzie, o należnym potępieniu, o sprawiedliwości Bożej, domagającej się sądu i potępienia nad tym, który nie dochował wierności Bogu, nie był posłuszny Bożym przykazaniom, to to jest przygotowanie w zasadzie gruntu. To nie jest jeszcze dobra nowina, tylko to jest zła nowina. Jesteś potępiony swoich grzechach, jeżeli jeszcze nie przyszedłeś do Chrystusa. To nie jest dobra nowina, to jest zła nowina. Dobrą nowiną jest to, że Bóg postanowił dać taki czas łaski. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Jest możliwe, że nie będą poczytane zasługującemu na gniew człowiekowi jego grzechy że będzie mógł przyjść i skorzystać z ofiary Chrystusa, która została złożona za Niego. I właśnie Zbyszek odwołał się do drugiego listu do Koryntian i tu jest takie nasze poselstwo w piątym rozdziale przytoczone. Od osiemnastego wiersza, albo 19, Bóg bowiem był w Chrystusie jednając, świat samym sobą. To jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 19 wiersz. Nie poczytując ludziom ich grzechów. Te grzechy są, ale Bóg ich nie poczytuje. I nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał was przez nas, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest takie słowo pojednanie. Jeśli popatrzymy na Izraela, to najpierw była Pascha, a potem było przejście przez Morze Martwe. Pascha, gdy ujrzę krew. Czerwony. Przepraszam, przez Morze Czerwone. Dlatego, że kojarzy się ze śmiercią starego ja, to. tak martwe mi się pamiętało. Tak, przejście przez Morze Czerwone. Yy, najpierw była paska, gdzie była krew na odrzwiach z zabitego baranka. I słowa, gdy ujrzę krew minę was, czyli ta rzecz wykonana, którą moglibyśmy powiedzieć, że ten grzesznik wziął i tą krwią o pomalował. Yy, I wtedy niszczyciel go ominął. Tak samo dzisiaj, jeśli ktoś chce przyjść do Chrystusa, musi być moment, że on tą broń, którą walczył przeciwko Bogu, jeśli byśmy porównali to do takiego wrogiego żołnierza, bo mamy wrogo nastawionego do Boga grzesznika. To on tą broń składa. Jest moment, że przestaje uważać Boga za wroga. I przychodzi do niego po zbawienie i wtedy następuje narodzenie na nowo. Stronę Bożą już wcześniej nakreśliliśmy, czyli że Bóg wybrał nas zbawionych przed założeniem świata i ludzie czasami się obrażają na to, że jak to, Bóg wybrał, czyli są tacy, których nie wybrał. Dzięki Bogu, że Bóg wybrał, bo gdyby wybór był zostawiony człowiekowi, to 100% ludzi poszłoby do piekła ani jeden człowiek nie wybrałby Boga. Tacy jesteśmy. Słowo Boże pokazuje wyraźnie, że wszyscy mamy do złego zgrabne ręce i myśli i oczekiwania każdego człowieka są od początku złe. Tylko łaska Boża powoduje, że ktoś szuka Boga i Go znajduje. Ale gdy głosimy Ewangelię, ogłaszamy pokój. Tak jak jest też obraz, że jeśli miało być miasto zaatakowane przez Izraela, to najpierw miało być ogłoszony pokój. I podobnie jest teraz. Bóg jest gotów sądzić. I miecz sądu już jest naostrzony i gotowy, żeby spaść na grzeszników. Ale przed Sądem mamy miłosierdzie. Miłosierdzie poprzedza sąd. I dlatego wołamy. Bóg jest gotów sądzić, ale możemy się pojednać z Bogiem, bo Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. W miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. Tak wołamy do ludzi, i tak sami byliśmy zawołani. Do czasu przyjścia Pana Jezusa na ziemię było znane żydowskie tylko pozdrowienie, pokój. Ale kiedy objawiła się łaska Boga poprzez poprzeżuwanie Pana Jezusa i poprzez Jego ofiarę, która wyraża ułaskawienie wszystkich grzeszników, to właśnie z greckiego słowa pochodzące słowo haris poprzedza właśnie to pozdrowienie o pokoju, które wyraża się do wszystkich pogan. I Paweł właśnie to tak w tych dwóch słowach pozdrawia wszystkich, którzy są nawróceni, czy z Pogan, czy z Żydów. wrócę że jeszcze wrócę do tego słowa umiłowanym Boga i świętym umiłowanym Boga to jest mowa o nas którzy jesteśmy przez Boga umiłowani wdzięczność możemy mieć Bogu za to że On nas tak właśnie nazywa że On nas miłuje w nas nie ma miłości takiej która, którą Boga by zachwycało to, co w nas jest, ale że to Bóg miłuje nas. Myślę, że też tutaj w tym miejscu możemy wspomnieć jedną rzecz, która jest wielu braci wyraża taką myśl, kiedy się modli umiłowany Panie Jezu, ale myślę, że nie znajdziemy takiego słowa w Biblii, które by potwierdzało to, żeby modlić się umiłowany Panie Jezu, albo umiłowany Boże Ojcze. A modlitwa do y, świętych w ogóle nie ma żadnego miejsca. Także y, my nie możemy widzieć, że Pan Jezus jest przez nas umiłowany, albo że mamy jakąś miłość do Niego. To zawsze jest od, zawsze odwrotnie. To Bóg po prostu miłuje nas. Pan Jezus nas miłuje. I y, Raczej po prostu to słowo nie występuje w Biblii I tym samym po prostu my jesteśmy umiłowani przez Boga Ale Pan Jezus przez nas nie jest miłowany W taki sposób jakby to Bóg po prostu miłował nas Bo my tylko odwdzięczamy tą miłość, którą On nam daje Chyba, że ktoś to uważa za tytuł Jak na przykład jak Bóg jest cudowny, Bóg jest doradcą, czy Bóg jest po prostu wielki. Ale umiłowany Ojcze, czy umiłowany Panie Jezu w Biblii nie znajdujemy takiego słowa. Następne to słowo świętym w wielu miejscach to słowo nie występuje w ogóle jeśli chodzi o pojedyncze słowo, co do jednego świętego. Na przykład apostoł Paweł, chociaż my mamy tutaj y, zatytułowany list świętego Pawła do Rzymian, ale czy, y, czy to y, słowo jest w sposób pojedynczy wyrażone? W Biblii święty w liczbie pojedynczej odnosi się tylko i wyłącznie do Boga choćby Wizajasza, w szóstym rozdziale, yy, serafy, czy aniołowie, wołały, święty, święty jest Pan, pełna jest Ziemia Jego chwały. W Ezechiela też jest to miejsce, które o tym mówi. Yy, Piotr mówi w swoim yy, pierwszym liście, w pierwszym rozdziale o tym, że święty jest Bóg i On nas wzywa do tego, żebyśmy byli świętymi, tak jak On jest święty. I też w objawieniu Jana w czwartym rozdziale mamy takie miejsce, które wyraża właśnie taką myśl i to yy, jakby apostoł Jan yy, no, słyszy to, że, że to co jest Wizajasza i Wezechiela yy, to właśnie te aniołowie czy te serafy wyrażają przed Bogiem i wołają tam święty, święty, święty jest Bóg. Tutaj powołanym świętym to jest mowa o nas wierzących i to jest zawsze wyrażone, może powiedzieć, w liczbie mnogiej. Więcej niż dwóch i trzech. Nie można tutaj powiedzieć, że ktoś z nas jest święty w liczbie pojedynczej. Bo to jest sprzeczne ze Słowem Bożym. W liczbie pojedynczej święty tylko jest Bóg. A my jesteśmy świętymi Jesteśmy umiłowanymi, jesteśmy powołanymi i to wszystko jest w liczbie mnogiej, zauważmy. Ale też, jeśli chodzi o słowo powołanym albo umiłowanym, może być w liczbie pojedynczej. Ale słowo święty nie może być w liczbie pojedynczej. Bo to się wy, wyłącznie odnosi do Boga. Łaska wam i pokój od Boga Ojca. Widzimy, że to już prawie tutaj wspomnieli na ten temat. Cały Nowy Testament wyraża się jakby, że i ta łaska jest na początku. Apostoł Paweł praktycznie każdy list zaczyna takim pozdrowieniem i kończy takim pozdrowieniem. Co jest cudowne, że to słowo łaska wyraża się do nas i widzimy, że nigdy Pan Jezus nie powiedział, że ten czas łaski, który teraz mamy, ma się nazywać czasem łaski. Dlaczego wierząci, czy Duch Święty, kazał, aby ten, ten okres czasu, który teraz mamy, od y, Dnia Zielonych Świąt, od powołania y, Kościoła, Zgromadzenia, nazywał się czasem łaski. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że Nowy Testament jest można yy, ma mnóstwo słowa, które wyraża właśnie to słowo łaska, ale też sam Bóg jest w ten sposób nastawiony do ludzi i pokazał to przez swojego własnego Syna, że On tutaj przyszedł i że ten czas łaski jest tak nieograniczony i że On po prostu nie jest ograniczony w czasie. To znowu jest łaska, że ludzie mogą przyjść do Boga z własnej woli, nieprzymuszonej i mogą to zrobić chociaż przykład apostoła Pawła pokazuje nam, że Bóg zatrzymał go w drodze to nie tak, że kazał mu chodzić swoimi własnymi drogami i dalej, żeby prześladował wierzących apostoł Paweł pragnął zbawienia on ze szczerego serca chciał naśladować Boga ale jego droga była w złym kierunku i dlatego Bóg zatrzymał go i myślę, że z nami też. Bóg w różny sposób nami się zajął i powołał nas ku temu, abyśmy byli umiłowanymi i powoły, powołanymi świętymi. I teraz jesteśmy tą, należymy do Kościoła Chrystusa Jezusa. Jesteśmy, można powiedzieć, w tym Kościele, który jest święty i który jest powołany przez Boga. I to jest łaska i to jest pokój. I Bogu za to bądźmy wdzięczni, że właśnie ci, którzy są przez Boga powołani i są przez Boga umiłowani, ci wszyscy należą do ciała Jezusa Chrystusa i tym samym w chwili kiedy ta trąba zabrzmi, to wszyscy wierząci, którzy oni sami o sobie nie wiedzą, że są, że mają te, te, te przymioty, czy można powiedzieć, są jakby można powiedzieć, przez Boga umiłowani i, i są świętymi, ale nigdy o tym sami my nie, o tym nie mówimy, ale o tym po prostu poświadcza nam Duch Święty, który mieszka w naszych sercach, czy mieszka w nas, że jesteśmy takimi. Ale by było niedobrą rzeczą, gdybyśmy sami o sobie mówili, że jesteśmy, że jestem świętym. To nie jest yy, biblijna zasada. To nie jest biblijne Słowo Boże. Dlatego w świecie mamy wielu świętych i nawet są modlitwy do świętych. Ale to nie jest z Boga. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Tu jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy też pamiętali o jednej rzeczy że Bóg nic nie musiał. Nie musiał dać syna. Syn nie musiał zgłosić się na ochotnika. To była wola suwerenna i chętna kuratowaniu nas ze strony Boga. A nie było po stronie Bożej żadnego przymusu. Żadnego takiego działania, które by było na Bogu wymuszone. Gdyby Bóg nie posłał swojego Syna, nic nie byłoby ujęte w Bogu. I jeżeli mamy tutaj czasami takie myśli dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, to pamiętajmy, że to zdarzyło się tylko jeden raz, że dobry, doskonały Pan Jezus Chrystus został upodlony i spotkało go zło. Tylko jeden raz zdarzyło się tak, że zła rzecz przydarzyła się dobremu człowiekowi. Ale on zgłosił się na ochotnika. Nie był do tego w żaden sposób przymuszony. On chciał z jego własnego, suwerennego, nieprzymuszonego w żaden sposób wyboru i przyszedł nas uratować. Nie musiał. I jeśli teraz popatrzymy, że mamy tutaj Ojca, Boga naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy nie dali się zwieść różnym fałszywym naukom, które sklejają osoby w Bogu. Tu widzimy wyraźnie, że Ojciec jest wymieniony oddzielnie, odrębnie, jako oddzielna, odrębna osoba niż Pan Jezus Chrystus. To jest jeden Bóg odwiecznie istniejący w trzech osobach. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Każda z tych osób jest odrębna. To nie jest tak, że to jest jedna osoba przebierająca się w różne ubrania, jak mówi modalizm. To jest fałszywa nauka, która jest demaskowana m.in. w czasie chrztu nad Jordanem. Tym heretykom mówiono idź nad Jordan, gdzie widzieliśmy Ojca, Syna w wodzie i Ducha Świętego w postaci podobnej do gołębicy. Trzy odrębne osoby, a nie jedna osoba przebierająca się w trzy różne ubrania. I też odnosząc się do tego terminu umiłowany, mamy w Efezjan 1,6 takie słowo. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Tu jest mowa właśnie o Panu Jezusie, że On jest umiłowanym przez Ojca. Nie jest możliwe, żeby jedna osoba przebierająca się w różne szaty sama siebie umiłowała. Nie. Tutaj jest oddzielnie Ojciec, który umiłował Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. I Go umiłował. I jak czytamy w przypowieściach Salomona, ósmy rozdział, tam Pan Jezus jest przedstawiony jako ten, który już radował się w przedwieczności już, kiedy jeszcze nic nie powstało, kiedy Pan Jezus był architektem, dopiero zamyślał stworzenie świata, przed początkiem już radował się synami ludzkimi. I to była myśl w Panu Jezusie, żeby przyjść i ratować nas. I Ojciec tak bardzo umiłował syna, że pozwolił mu, zgodził się, żeby poszedł. Bo Pan Jezus nas tak bardzo umiłował. Nie był niczym przymuszony. Przyszedł i dał się upodlić. Przyszedł, pozwolił na się je włożyć nasz grzech. Nie było to tak, że musiał. Oczywiście, że gdyby on tego nie zrobił, to my byśmy wszyscy zginęli. Ale zasłużyliśmy na to. Myślę, że to jeszcze nie powiedzieliśmy, że ta łaska i pokój tutaj w tym akurat zdaniu dotyczy wierzących, czyli tych, którzy już są łaską zbawieni i już mają pokój z Bogiem. A więc znaczenie tego, tych życzeń jest całkiem inne niż tylko to, że trzeba się nawrócić. Tutaj chodzi o to, że ludzie wierzący potrzebują łaski. Potrzebują łaski w tym, żeby dla Boga coś robić. Potrzebują łaski, żeby otrzymać dar Ducha Świętego. Potrzebują siły, żeby ten dar rozwijać, żeby go używać. Bóg daje, że w ogóle jakiś wierzący coś chce, ma jakąś myśl. Bóg sprawia nam jakieś możliwości. Mamy możliwości robić ewangelizację na przykład. Nie każdy zbór ma. Albo nie ma na to środków, albo są jakieś inne przeszkody, albo nie ma braci, którzy by się tym zajęli. A więc to jest łaska. Na przykład to, że Bóg chroni wierzących w jakiś sposób od złego, że udziela różne pomocy. To wszystko jest łaska. My często mówimy, to jest łaska Boża. Rzeczywiście to trzeba docenić. Po drugie pokój, Żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo dużo niepokoju, jesteśmy otoczeni tym z różnych stron, jest, działa szatan także przez ludzi, bywamy atakowani czy bywamy niepewni i dlatego pokój to rodzi się z zaufania właśnie do Boga i Bóg tego pokoju udziela. Także aby nie bać się ludzi, żeby, nie wiem, powiedzieć coś czy zrobić coś dla Boga nie bojąc się reakcji drugiego człowieka. To jest właśnie to, co czytamy i w liście do Filipian. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych. I widzimy, że to nie jest tylko, tak jak my składamy czasem życzenia na urodziny, zdrowia, szczęścia, pomyślności tylko to są życzenia łaski i pokoju od Boga Ojca i od Pana Jezusa. I to jest tak, że Bóg to daje rzeczywiście. Bo można komuś coś życzyć. No ja chciałbym, żeby tak było, ale nie mogę tego dać. Natomiast jest Bóg, który może dać, daje łaskę. I Bóg jest tym, który daje pokój. A więc to, co tutaj pisze apostoł łaska wam i pokój, to nie jest tylko takie ogólne życzenie. To jest tak jakby, mówiąc innymi słowami, Bóg, który jest źródłem łaski i pokoju, ześle, ze, ześle to na was albo już to na was wsyła. On to daje. Niech wam da w wokwitość. Więc e, widzimy, e, jak głęboko e, autor tego listu e, miał na sercu tych wierzących w Rzymie, których wielu musiał znać, ale z wcześniejszych czasów, spotykając ich na przykład gdzieś w Koryncie, czy w innych miejscach, czy w Jerozolimie, że właśnie bardzo mu leżeli na sercu i życzyły im tak wspaniałych, wspaniałych darów. 15 pięć. Ojcze, serca dłe przez boleści smut. Panie Jezu, czujemy sobie za tą łaskę, swoją wyraną, picie. tutaj na tą ziemią, że Ty nie patrzyłeś jakby na, nasze, na nas, na nasze grzechy, ale Ty właśnie miałeś tę wielką miłość do człowieka zgubionego i właśnie dałeś swojego Syna, aby umarł za nas, poszedł w śmierć. Aby ta łaska cały czas się teraz wylewać. Nasze znaczy grzechy były zakryte. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że tutaj przyszedłeś właśnie umrzeć za nas, nas uratować i ta łaska właśnie teraz może płynąć bez miary. Każdy, kto uwierzy, przyznać do swoich grzechów, jest odbawiony, uratowany. Dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, właśnie, które tak spisałeś, że to wszystko przez Twojego Ducha tak zostało napisane. Myśmy byli pouczeni i też, abyśmy się nie chwiali, ale stali pewni. Dziękujemy Tobie za to. Panie, to nam wytrwać aż do Twojego przyjścia. Jeszcze raz Cię łaskę prosimy na zboru w Warszawie. Amen. Amen. Amen.